Rozdział dwunasty. Pójdziemy do klubu? Gdzie się spotkamy? Słuchaj nagrania i powtarzaj zdania. Aby zaproponować komuś wspólne spędzenie czasu, powiesz: Was machen wir heute Abend? Co robimy dziś wieczorem? Hast du Czy masz plany na wieczór? Was machen wir? Co robimy? A tak możesz odpowiedzieć. Ja gern. Tak, chętnie. Es tut mir leid, aber ich kann nicht. Przykro mi, ale nie mogę. Aby umówić się co do terminu i miejsca spotkania, możesz zapytać. Wann und wo treffen wir uns? Kiedy i gdzie się spotkamy? Gehen wir zu Fuß oder nehmen wir ein Taxi? Idziemy piechotą, czy pojedziemy taksówką? I odpowiesz. Ich denke, dass wir uns um 19.30 treffen sollten. Also eine halbe Stunde vor der Schau. Sądzę, że powinniśmy spotkać się o godzinie 19.30, a więc pół godziny przed pokazem. Ich schlage vor dass wir uns vor dem klub treffen proponuję spotkać się przed klubem wir treffen uns an der haltestelle spotkamy się na przystanku